A to, że są przez ludzi uważane za autorytety, nie jest wystarczające do tego, aby przez nas były uważane za autorytety. To, że się silnie zadomowiły i trudno się od nich uwolnić, nie jest usprawiedliwieniem przed tym, żeby trzymać się Słowa Bożego i żeby po prostu lekceważyć Słowo Boże przez wzgląd na tradycję. Musimy pamiętać, że mamy trzymać się Słowa Bożego, mamy trzymać się tego, czego uczy nas Biblia, mamy trzymać się tego, co objawia nam Pismo Święte, nie mamy się trzymać tradycji w tym zakresie, w którym jest ona niezgodna ze Słowem Bożym w żaden sposób. To, że ona w jakikolwiek sposób sprzeciwia się lub spowalnia podążanie za Słowem Bożym, to już jest przeciwwskazanie do trzymania się tradycji. I to, że ona jest tak zadomowiona, ta tradycja w naszych umysłach, te tradycje ludzkie, to właśnie również sprawia, że ogarnięcie tej części boskiej prawdy dokonuje się nieraz tak trudno i wymaga głębokiego ćwiczenia serca, tak żeby serce było poddane Słowu Bożemu, żeby Twoje myśli podporządkować Biblii, żeby Twoje y, przemyślenia były całkowicie sprofilowane przez Pismo Święte. Mimo to, że mamy takie trudności, mam nadzieję, że Bóg zmiłuje się i da Tobie światło oraz udzieli Tobie mocy do uwielbienia Tego, który za nas umarł. Pan Jezus Chrystus nie szczędził niczego, żeby za Ciebie umrzeć i On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Bóg niestety nie napomina grzesznika. Nieraz jesteś w stanie to usłyszeć tutaj na kanale, że Bóg nie napomina grzesznika. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Gdyby to czynił, to przyznawałby tym samym, że grzesznik nie jest aż tak bardzo zgubiony. Napomina natomiast swoje dzieci. Bóg troszczy się o swoje dzieci i karci swoje dzieci. I to w wielu dziedzinach. By jednak móc sprostać tym napomnieniom, musimy zrozumieć, w jak bliską więź wprowadził On, czyli Bóg, swoich wybranych i na czym się ta więź opiera. Tu właśnie jest najwięcej braków wielu wierzących, Ma bardzo znikome pojęcie o tym, w jak drogocenną relację z Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem i wzajemnie ze sobą wprowadzeni zostali przez Bożą łaskę. Jesteśmy najbliższą rodziną Bożą. I tutaj bardzo jest ważne, żeby to zrozumieć, że mamy tutaj do czynienia z boskimi zależnościami, w jakich znajdujemy się jako prawdziwi chrześcijanie, w odróżnieniu od tych, którzy stanowili lud Boży w Starym Testamencie, to znaczy w odróżnieniu od ludu izraelskiego. Nie ma chyba niczego ważniejszego dla zrozumienia wszystkiego, co jest ważne w Piśmie Świętym, jak to, by nauczyć się rozróżniać między drogami bożymi wobec Izraela, a postępowaniem Boga z prawdziwym Kościołem, który tworzą Dzieci Boże, chrześcijanie. Tutaj musimy bardzo uważać, żeby to zrozumieć. Dopiero wówczas, gdy sercem pojmiesz tą różnicę między Izraelem a Kościołem, będziesz w stanie zrozumieć i docenić szczególną pozycję daną Kościołowi. Jest to bardzo ważne, żebyśmy tutaj całkowicie polegali na tym, czego Słowo Boże nas uczy. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym i być może uda się nagrać więcej odcinków na ten temat. Musimy wyjść najpierw od tego, jak Słowo Boże opisuje błogosławioną pozycję dzieci bożych w aspekcie zbiorowym, bo mamy aspekt indywidualny jako mężczyzna, aspekt indywidualny jako kobieta, i aspekt zbiorowy jako zgromadzenie Boże, jako zbór, jako Kościół. To stanowi konieczny fundament, żeby to zrozumieć, co Słowo Boże objawia nam również później w takich bardziej aspektach, aspektach praktycznych, praktycznych pouczeniach. Więc musimy na to zwrócić uwagę. Więc aby przejść do kwestii praktycznych, Są bardzo ważne te elementy, które najpierw ustawią nas we właściwej pozycji, że zrozumiemy, jak podążać za Słowem Bożym i jak rozumieć to, czego Ono nas naucza w zakresie tego, kim jesteśmy i skąd jesteśmy i dokąd idziemy i kim będziemy. Więc tutaj jest to kluczowa, ważna rzecz bo nie ma sensu zastanawiać się nad formami praktycznymi zgromadzania się jako kościół jeżeli w sposób ważny w sposób ugruntowany nie uzmysłowimy sobie po co do kogo z jakiego powodu się zgromadzamy kim jesteśmy kim uczynił nas Ten, który za nas umarł. I jest tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz. Mamy też między sobą dzieci Boże, które pragną według Pisma Świętego zajmować właściwe dla siebie miejsce. I to jest bardzo ważne, że takie osoby, miały możliwość otrzymać nieocenione korzyści ze służby i walki tych sług Pańskich, którzy już przed nimi przeszli tę drogę. Mam nadzieję, że takie osoby Bóg skieruje do tych nagrań. I ci bracia, którzy usługiwali Słowem Boży, Bożym, dzięki służbie tych dawniejszych braci są Ci wierzący utwierdzeni w obecnej prawdzie, jak mówi nam drugi Piotra, pierwszy rozdział 1.12. Pierwszy Piotra, przepraszam, drugi list Piotra 1.12. Przetoż nie zaniedbam zawsze wam to przypominać, chociaż to wiecie i utwierdzeni jesteście w teraźniejszej prawdzie. Teraźniejsza prawda. Prawda na czas obecny. I właśnie tacy wierzący potrzebują ciągłego przypominania o tych rzeczach, chociaż je zasadniczo znają, aby przez przypominanie pobudzone zostały ich prawe umysły to wskazuje nam Drugi II Piotra, trzeci rozdział, wiersz pierwszy. Drugi to już list piszę do was najmilsi, a w nich pobudzam was przez przypominanie czystą myśl waszą. Tak mówi apostoł Piotr. I chociaż takie osoby same często nie musiały wcale walczyć o prawdę, bo na przykład odziedziczyły ją po rodzicach, to jednak cieszą się wielkim światłem, Dzięki tym, którzy o to już walczyli. Takie osoby trafiły do zborów, w których są te zasady podtrzymywane i nie są zgubione. Wielu z racji urodzenia znalazło się na tym miejscu. Niektórzy nawet dobrze nie wiedzą, dlaczego taką drogą idą. Czy z racji tego, że nie musieli oni walczyć o wiarę raz na zawsze podaną świętym, jak mówi Juda? Trzeci wiersz, Judy, list Judy. Wiersz trzeci. Najmilsi, usilnie pragnąc pisać do was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was z napomnieniem, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. I tutaj, jeśli takie osoby myślą, że nie istnieje wielkie niebezpieczeństwo, iż dobro, które przyszło im mniej czy bardziej samo, bo dostali je w pewnym sensie, od razu gotowe, to być może jest pokusa, że z lekkim sercem będzie im łatwiej porzucić to. Mamy wielu miłowanych braci i siostry, którzy po prostu nawrócili się w miejscowościach, gdzie był tylko jeden zbór i to był zbór, który od razu, prawidłowo idzie biblijną drogą i oni nawet nie wiedzą, jakie są różnego rodzaju błędy możliwe, bo od początku są uczeni prawidłowo. I bardzo ważne jest, żeby takie osoby miały tego świadomość. I Słowo Boże w przypowieściach 23-23 napomina nas, zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej. Przypowieści Salomona, 23 rozdział, 23 wiersz zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej mądrość i karność i rozum. Tak mówi Słowo Boże. Jest naszym serdecznym pragnieniem, żeby każdej z tych grup dało to Słowo Boże więcej wsparcia. Przede wszystkim jest to studium, które kieruję też do siebie samego, bo potrzebuję tego, gdyż ono jak najbardziej jest potrzebne, żeby wzmacniać kroki na właściwej drodze, żebyśmy Słowo Boże traktowali jak najbardziej poważnie, tak żeby to Słowo Boże było pochodnią świecącą w ciemnym miejscu. Czyli byłoby moim życzeniem, żeby takie urzeczywistnienie Prawdy Bożej miało miejsce dzięki Tym myślą. Musimy wiedzieć, jak cudowne są myśli Boże i jakie błogosławieństwa się z tym wiążą. I abyśmy temu się przyglądali, żebyśmy się tym zajmowali i za tym podążali, musimy wiedzieć, że one są dużo wyższe niż myśli ludzkie. To poprowadzi nas do uwielbienia i do pokornego usposobienia które zachowuje wtedy nas i takich braci i siostry od wywyższania się nad innych, którzy mogą nie mieć przywileju tak jasnego pouczenia przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, przez Biblię. Prawdziwe poznanie Pana Jezusa i Jego Słowa czyni człowieka pokornym. Pokora jest kluczowa do tego, żeby rozumieć Słowo Boże. Czy można się chełpić i pysznić czymś, co się otrzymało jedynie z łaski? No przecież, że nie. Czy wtedy, gdy staniemy przed Bożą prawdą, kiedy boskie światło oświeci nasze życie i nasze serca, nie odczujemy w głębi, że jesteśmy wszyscy mniej, albo bardziej yy, takimi, którzy tutaj yy, naczynili kłopotów, że zawiedliśmy w tym, co poznaliśmy z łaski jako prawdziwe? Czy wobec tego Nie musimy też uznać, że Pan Jezus nie może być zadowolony, gdy właściwą dla nas pozycję zajmujemy jedynie w sensie takim z zewnątrz, udając takich pokornych albo udając posłusznych. No więc chodzi o to, żeby przede wszystkim serce się podporządkowało. <śmiech> Jeśli wierzymy w to, co Pan Jezus obiecał, tam jestem, pośrodku nich, Tam jestem pośrodku nich, tak jak obiecał Mateusza, 18 rozdział, 20 wiersz. To jeśli w to wierzymy, to jest to naprawdę obietnica o ogromnej skuteczności. No i czasami powstaje pytanie, może On był obecny, a myśmy tego wcale nie zauważyli, nie spostrzegliśmy tego. Zlekceżyliśmy to. A może taka sytuacja, taka sama sytuacja, w jakiej się znajdujemy, przedłuża się i nadal nie zauważamy Jego obecności, choć Pan Jezus jest, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa. Czy nie może zajść takie niebezpieczeństwo, że można się po prostu do tych drogocennych rzeczy i przywilejów poprzez długoletnie obcowanie z nimi przyzwyczaić i to do tego stopnia, że nie stanowią one już więcej dla nas niczego szczególnego. Tak wcale nie musi być, absolutnie nie. To jest wykluczone, żebyśmy w tym musieli trwać. Jeśli jednak Boża prawda nie ma już wpływu na nasze serce, jeśli ono już jest letnie, ponieważ daliśmy miejsce innym myślom, to wówczas do tego może dojść. I w takim przypadku zaledwie kwestią czasu jest, kiedy utracimy światło, które Bóg nam podarował. Niech nas Bóg od tego zachowa, aby Bóg sam, aby On sam pobudził nasze prawe umysły, aby tak było w przypadku każdego z nas, aby też Pan Jezus pobłogosławił tutaj te nasze rozmyślania i otworzył dla siebie i dla swojego Słowa nasze serca i moje serce jako tego, który chciałby tutaj sam się zastanowić, ale też dać świadectwo prawdzie, co Słowo Boże w tym zakresie uczy. Więc bardzo jest to ważne, żeby Bóg uczynił nas wszystkich szczęśliwymi w poznawaniu Słowa Bożego, szczęśliwymi w poznawaniu Tego, który nas umiłował i siebie samego za nas dał. Jest to bardzo ważne, abyśmy zwrócili się do Boga, abym ja się też cały czas trzymał ukierunkowany na to, co Bóg chce nam przekazać. Dziękuję po prostu Bogu za tą możliwość, że mamy Słowo Boże, że w ogóle jest możliwość z tego Słowa Bożego się uczyć, bo to niestety w wielu językach i w wielu krajach nie jest możliwe. Kolejny odcinek będzie dotyczył kwestii tego, w jaki sposób Słowo Boże dzieli czas i co z tego dla nas wynika. A więc jest to koniec pierwszej części rozważań na temat co dalej.